Bo jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako obłóg dla wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. W tym ryku Słowa Bożego widzimy, że apostoł Paweł napisał list do Tymoteusza,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 jest grubstwem dla tych, którzy winą. Tu mamy słowo, które nam mówi o tym świadczonym we właściwym czasie. Tutaj mów, mów, słowo Boże mówi, albo mowa o krzyżu jest grubstwem dla tych, którzy winą. I teraz słowo Boże nas przekonuje o tym, abyśmy sobie zdali sprawę, że jeśli my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 z Ewangelii Jana z 4 rozdziału, gdzie mamy napisane, że to zbawienie, które mamy w Jezusie Chrystusie przyszło od Żydów. I to nam mówi 4 rozdziału 22 wiersz, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Wiemy, że Pan Jezus narodził się na tej ziemi jako dorosły mężczyzna,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 i dlatego jest to radnostna Jest to dobra słowo, które po prostu, które powinno być wszędzie opowiadane. Wszyscy z nas znają 10 przykazań, które z dziesięć przykazań, początek zaczynają się, słuchaj Izraelu, Bóg jest jeden. Ten Jestem Bóg, który Cię wyprowadził, ziemi niskiej zdąje woli. Tak Przekłada te wszystkie przykazania po kolei. I znowu mamy zawarte, że Bóg jest jeden. I ciągle nam jest pokazane. On jest tym, który, który potrzebuje czci. I tak samo. Jak słońce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 I on odpowiedział na to pytanie takim słowem, które, by sobie może powiedzieć, ten uczeń nigdy nie pomyślał. Odpowiedział słowem, które jest mówić na wielu miejscach, czy domach, czy też jest drogowskazem wielu ludzi, ale czy naprawdę jest też i naszym drogowskazem? Czy my żyjemy po prostu według tego słowa, które Pan Jezus powiedział? Ja jestem droga, ja jestem prawda,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 nam jest zapisane, ono musi być przez nas w całości wypełniane. Nie możemy powiedzieć na przykład, że Ewangelie dla nas są ważne, może ewentualnie już do Rzymian, ale że już już do Koryntian pierwszy i drugi i później Galatian. Czy to po prostu, czy to słowo mamy też jako prawdę używać? A może być do Tymoteusza, którzy już już dali, jest naprawdę dla nas ważny?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 Cały Kościół od samego początku do końca istnienia na tej ziemi i później pochwycenie, a później osądzenie może powiedzieć ludu izraelskiego. I że my tu już zaś później nie będziemy i tak dalej. To też jest prawda. I on, mówiąc, jestem drogą i prawdą i żywotem. Podkreśla właśnie to, że. na tym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 że będziemy po swojemu, że będziemy jakoś żyć po prostu na tej ziemi. Nie. Jezus Chrystus musi po prostu wypełniać nasze serca i On musi po prostu dla nas być jedyną i konkretną prawdą, aby ona mogła po prostu wypełniać i moglibyśmy po prostu bez tego iść i żyć. Dlatego tak by Bóg, aby ten to Słowo,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 Zachciejmy rozważyć Słowo Boże w dziejach apostolskich.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 nie zrozumieli tego, że Bóg jest jeden i że On wie wszystko. I ten jeden Bóg nie chce się dzielić swoją chwałą. Oni myśleli, że zostawią sobie pokryjomu część pieniędzy ze sprzedaży, choć nikt on nich nie wymagał, żeby oddali wszystkie. Mogli zostawić część pieniędzy, ale nie kłamać, że oddali wszystko Bogu. I być może jesteś na rozdrożu.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 że daje pośrednika.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 jak Boga szukać i jak Boga znaleźć tego jedynego prawdziwego? ty wiersz. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Że jej Jezus, niewiasto. Wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci ojców.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 a ci, którzy mu część oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. I to jest kluczowa kwestia. Ta niewiasta jest bardzo podobna do każdego z nas. Ona jest grzesznikiem, który się w tym grzechu całkowicie zatracił. I któregoś dnia znalazła się w sytuacji, gdy była sam na sam jedynym prawdziwym Bogiem,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 Po prostu zbawienie jest to dzieło dokonane przez Pana Jezusa Chrystusa. Doskonałego baranka Bożego, bo on jest i doskonały, i ofiarę też złożył. Doskonałą w mówi, raz na zawsze złożył tą ofiarę. I kolejne miejsce, które chciałbym, żebyśmy tutaj sobie wzięli jako takie potwierdzenie tego, to jest 36 rozdział, wiersz trzeciego rozdziału. Kto wierzy na Syna ma życie wieczne? Kto zaś jest ucha syn na mnie, ujrzy życia, lecz mnie boży ciąży na nim. Co to jest życie wieczne? Bo tu jest powiedziane, kto wierzy na Syna ma życie wieczne. Życie wieczne to jest życie od Boga. Życie, które nie ma końca, ktoś powie. To by było niekończące się życie. Życie wieczne to jest życie, które nie ma początku.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 jego człowieka i by powiedział